Informacja. Miejski zakład komunikacji w Oświęcimiu informuje pasażerów, że w dniu 1 listopada 2010 roku poniedziałek autobusy MZK Oświęcim kursowały będą jak w niedzielę i święta i tak dalej, i tak dalej. Idzie informacja. My jesteśmy na e, przystanku w Oświęcimiu przystanku autobusowym i właśnie przed chwilą auto jedzie. Drugie jedzie. Dużo aut jeździ. Dlatego nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Powiedzmy, że mnie słychać. Przed dziesięcioma minutami zaczepiły nas dwie panie. Jedna była. Starsza. Stara. Druga, druga była. Młoda i ładna. Młoda. Ładna była, jak tutaj. Słychać. Nie to kobieta. Tak. I panie były chyba. Jak to się mówi? Świadkowie. Profesjonalnie? Nie, profesjonalnie. Kociorze? Koć, kociki? Nie. To... Kociarze. Kociorze. Jakoś tak. No, w każdym razie... albo nas kociki. Jehowy, Świadkowie to byli. Świadczynie. Jak się odnieje? Świadkówny. Świadkówny. Świadkowe. Świadkowe. Pani Może. Jakoś tak. No i... Oczywiście zaczepiony wydają się z nimi rozmowę. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że mnie zaczepił ktoś taki. Jednak się panie e, chyba zorientowały, zwłaszcza ta stara, która prowadziła rozmowę, że nie ma, nie ma co ze mną gadać. Nie. Stwierdziły, że, jestem, że się mi nadaje, że jestem ograniczony, bo mam otwarty umysł. Jesteś zły. Jestem zły, tak i że ją obrażam, stwierdziła, bo jej wytknąłem błąd językowy, który popełniła. E, <grywa> a popełniła ten błąd językowy. No, popełniła. Yy. Rozmowa niestety nie mogła zostać przeprowadzona tak, jak ja bym sobie tego życzył, bo... No nie on... chciałeś gazetek. Nie chciałem gazetek, to po pierwsze, a po drugie nie pozwoliła mi się pani wypowiadać do końca. Przerywała mi w pół zdania, nie słuchała moich argumentów, ale wiedziała, co to jest podcast. I teraz pytanie, jak to się stało? Jak do tego doszedłem, że wie, co to jest podcast? Może powiesz? Nie. Nie powiesz. A chodziło o to, że mm, powiedziałem, że sobie słucham podcastów i tam mm, są różne opinie, niezależne opinie. Podam przykład odwyku. Spytałem się, czy wiedzą panie, co to jest podcast? Tak, tak, tak, tak. Tak, tak, wiemy, wiemy. A ja od razu banan na ustach. O, jak fajnie. W Polsce to raczej mało popularne zjawisko. Ja bym powiedział, że mniej niż promil społeczeństwa wie, to jest podcast. Tak, tak, tak, tak, tak. Mina pani była jednoznaczna. Jednoznaczna była pani starszej. Mina, czyli no, nie słuchała mnie zupełnie. Dziewczyna, której towarzyszyła. Czy to właściwie, no, która towarzyszyła jej? no to raczej mm, skwasiła się głupio się musiała poczuć bo oczywiste było, że nie, nie wiadomo o co chodzi bo kto wie, co to jest podcast? nikt ja wiem. tego nie wie nie wiesz tego, nikt tego nie wie ja też tego nie, nie, wiem. nie wiem na potrzeby y, nagrania uznajmy, że to jest zjawisko, które nie istnieje także nagrywamy coś, czego nie ma tak więc możesz, możesz się e, wypowiadać <laughs> na dowolny temat jesteśmy Przy, wszystko pójdzie w próżnię tak, jesteśmy na tej sami podcasterami to na jakim temacie się e, zatrzymałem bo tak sobie chodzimy po mieście już jakiś czas po Oświęcimiu gdzie panuje swoją drogą straszny antysemityzm i dużo jest tutaj Romów Żydów już nie mam Żydów już nie ma, z oczywistych względów. No nie do końca oczywistych, byli tutaj po wojnie. Tak? Ale musieli powiedzieć. że. ostali? Synagoga jest. O! Oczywiście... Zastawać mnie tam. Nie wiem Albo gdzie jest. Nie wiesz gdzie. Co za przewodniczka? Ja nie jeżdżę do mnie na oglądanie synagog. To Mm, no i właśnie różne tematy się tak nam nawijają. Ufo. Ufo, o UFO było. E, tutaj wielkie podziękowania dla Roberta Kamaszyna, który. E, no wyprodukował w swoim podcastie 420 sporo ciekawych, pasjonujących i krytycznych, sensownych, logicznych, rzeczowych e, odcinków o niezidentyfikowanych obiektach latających, skąd przerwałem swoje argumenty. I, I... i inny temat pogaństwo. Pogaństwo to właściwie jest coś o czym, no politeizm, pogaństwo, coś, e, czego się nie dostrzega. E, co, co, co, co, co właściwie w świadomości większości osób nie istnieje. Już. Nie istnieje już, już. Czego już nie ma od, od, od dawna. Nie ma. Odkąd tylko chrześcijaństwo weszło do Europy. Czy no ]łem? tak. Ale. Czy właściwie od kiedy przejęło przewagę? Ale ponoć jest. Jakbyś mogła mówić w kierunku mikrofonu, bo tutaj są dość duże zakłócenia i może cię nie wysłuchać. No o tym pogaństwie, bo no, tak. ja sam nie sądziłem, że, że coś takiego dalej żyje, że tak powiem. A ty mnie oświeciłaś. Jak to więc jest? Sama nie wierzyłam. Jak to znalazłaś? Um, sama nie wierzyłam przez długi czas w to, że właśnie politeizm istnieje, pogaństwo właściwie. Ale dowiedziałam się przez znajomą, która właśnie jest poganką, ma już 30 lat i siedzi w tym od liceum. W każdym razie dowiedziałam się i zaczęłam szukać. Poznałam białe czarownice zwane inaczej Wiką czy właściwie wiką. Ale po kolei, czy, do czego się sprowadza w dzisiejszych czasach e, pogaństwo? Jak to wygląda? Zazwyczaj to jest to bardzo cicha religia. Przynajmniej z tym, co ja się spotkałam, to nie jest jakaś zorganizowana wielce, chociaż tacy też bywają. E, dlatego mogą być błędy w odniesieniach. E, to jest cicha religia, przynajmniej ja się z tym spotkałam, że nie ma jakichś wielkich. E, i przynajmniej w eklektycznych, czyli w takich, które w, przynajmniej to jest wika, takie, które siedzą w domu i nic nie robią, chociaż rzeczywiście wielkie imprezy też są, na których niestety jeszcze nie byłam. Jeszcze. No, nie wydaje mi się jednak, że ta religia teraz, obecnie wtrąca się w politykę, chociaż kto wie, może za 20 lat znowu. Um, Cóż mam jeszcze powiedzieć? Wierzą w swoje, robią swoje i nic więcej. A coś o tych wierzeniach? Dogmatyka, na czym się opiera? Jakie są główne założenia? Nie ma jako takich głównych założeń, dlatego że każdy. Inaczej, spotkałam się z określeniem, że każdy pogan, poganka, czy politejska, jak to woli, bo poganka, dość obraźliwe sformułowanie, wierzy w swoje. I tak na przykład spotkałam. Jedną pogankę, która uznaje siłę, uznaje siłę, uznaje własną wolę, uznaje, no powtórzę się, ale siłę, głównie siła, a inni są, którzy uznają, że bogów jako osób nie ma, ale są, jako, są symbolami siły, natury. Czyli jest to bardzo zróżnicowane Zróżnicowane są te wierzenia A jednak ci ludzie się integrują Czują, że tworzą jedną wspólnotę Czy to tak działa? Mimo, że między nimi są takie tak różnice spotkałam. Tak się spotkałam Chociaż oczywiście są kościoły No właściwie z jednym się spotkałam kościołem Który oficjalnie ma wyznaczone Wszystkie swoje dogmaty wiary No ale nie zgłębiałam się jakoś w ten kościół Niemniej bardzo duże, duże jest zróżnicowanie i na ogół wszystkich, którzy wyznają starych bogów mówi się pogania. A na, na czym opierają oni swoje, swoje życia? Dlaczego są przekonani o tym, że, że jest tak, a nie inaczej? Tak jak mówią, wiesz, może, może znaczy jakieś argumenty za tym, że Dlaczego? oni mają... Oni znają prawdę? E, ja powiem tak, oni nigdy, przynajmniej tak ja się spotkałam, nie mówią, że to jest jedyna prawda. E, przecież nie da się tego udowodnić jako tak i oni wierzą w to, co jest im wygodne, to brzyd, brzydko zabrzmi, ale wierzą w to, co w coś chcą wierzyć. Nie uznają tego jako jedynej prawdy, bo przecież jest tyle wyznań. Jedni uznają Boga Horsa, inni nie. Są przecież wikanie, są... E, ci, którzy wierzą w religię... Wierzą w religię. E, wierzą w bogów, którzy wyznawali przodków. Każdy jest inny. W ten sposób można dojść do... Ach, jakby to ująć. Nie uznają prawdy jako takiej ze względu na to, że... Każdy ma własne twierdzenie prawdy. Wtedy... Nie ma. Prawda nie istnieje. No ale jak to, czyli... E, czyli każdy wierzy w to, co chce. E, czyli jak... E, ja sobie wymyślę, że na przykład, o, e, ta chusteczka zużyta, która leży tutaj przed nami, jest... Posiada, jakąś moc, posiada. Jest, jest jakimś Bogiem, jakimś przedmiotem nadnaturalnym. Jakimś bytem. E, no, mimo tego, że nie mogę tego w żaden sposób udowodnić, to czy, czy, czy yy, masz się do tego modlić, jakoś odnosić, to, yy, odnosić się do tego z szacunkiem, traktować jako świętość? A kto powiedział, że musisz nakłaniać do tego innych? Nikt. Masz Ale... prawo wierzyć w co chcesz. To nie jest religia, pogaństwo w większości to nie jest religia zorganizowana, więc nikt nie będzie ci narzucał w co ty masz wierzyć. Jeżeli uznasz, że chusteczka jest yy, Bogiem, to okej. Okay to prawda, możesz się spotkać z tym, że będą się z ciebie nabijać, ale jeżeli to jest tylko i wyłącznie w twoim zakresie, to dlaczego nie? No, wolność e, no osobista, wolność, e, wolność mojego jest... wyboru, moich poglądów, no ale e, skoro tak, no to, to to jest fascynujące zjawisko jako, jako grupa, zjawisko grupowe, Dla że, jed, że jednak się... Dlaczego? No bo uważa, że jego racja jest e, racją właściwą. Moja racja, racja najmojsza, jak e, Adaś Miałczyński e, w jednym e, z filmów krzyczał, a może to nie on. W każdym razie e, w dniu świra to było rozpopularyzowane powiedzenie. I e, ono właściwie jest, jest sensowne. Jeżeli jestem do czegoś przekonany, no to chce się podzielić swoją prawdą, swoim odkryciem z innymi ludźmi. Dzielić się możesz, ale po co masz się wykłócać w sposób e, ja mam rację, wy nie macie. Ja mam rację i musicie wierzyć w to, co ja myślę. E, ja mam rację i jeżeli ty nie myślisz, to nie myślisz jak ja, no to trzeba cię, nie wiem, zagazować, że tak się wyrażę. Jakbyś że w, w coś w Oświęcimiu. No właśnie. E, Wydaje mi się, że na tym polega ta cicha wiara. Nikt nie będzie się kłócił, kto ma jedyną i słuszną rację, dzięki czemu nie będzie jako takich wielkich um, sporów, tak jak chociażby było w przeszłości, um, o herezję, o, o zupełnie inne wiary, o to, kto ma rację, nie będzie nikt cię bił po pyskach, że się wyraża. Za to, kto, za to co w, w co kto wierzy w ten sposób jest to o tyle lepsze, więc możemy składać hołdy chusteczce i nikt nie będzie mógł się do tego przyczepić. Przynajmniej jest pogan. Kościół może coś mieć do tego. A ilu jest tak poganów, po, pogan, pogan w pogan, Polsce? Pogan, pogan. Um, parę tysięcy. Przynajmniej z tego, co ja wyczytałam, ale yy, dla przykładu ja też byłam poganką, mieli sta w statystyce jedną osobę więcej, a jakoś nie udzielałam się jako wielka poganka po prostu miałam to dla siebie Jak ci się jak się właściwie zaczęła ta twoja przygoda z pogaństwem taka aktywna bo mówiłaś że od znajomej się dowiedziałaś o czymś tak, takim tak, i dlaczego tak. się na to zdecydowałaś jakie były te twoje twoje osobiste wierzenia bo jak mówiłaś nie jest to zamknięta doktryna jakaś w pogaństwo jest może być szeroko rozumiane zależy od ciebie właściwie co sobie wierzysz jak to było w twoim przypadku Um, nie powiem, żeby dobrze było używać słowa wierzenia bo to jest typowa wiara, wierzenia to bardziej mi się kojarzy z tym, co mi wmawiali na polskim iż bogowie to bóstwa, a politeizm się myli bo, bo Biblia istnieje um, więc wiara, jak to się zaczęło? Co się zaczęło przez to, iż e, zaczęłam zgłębiać się w naturę, już jako mała dziewczynka bardzo byłam związana z naturą, z wiatrem, z wodą, z ziemią. No i kiedy doszło do mnie, że rzeczywiście wiara taka istnieje, nagle doznałam olśnienia, że no, to przecież może istnieć. Że to, co ja czułam jako mała dziewczynka, to, że rozmawiałam z wiatrem, czy, czy mówiłam do jakichś liści, ptaków i zwierząt, to, że to może być właśnie dlatego, czułam przy tym jakąś ekscytację, czułam przy tym jakąś wyższość ze względu na to, że właśnie bogowie czy bogi, jak zdrobniale ich określałam mogą istnieć w ten sposób zaczęłam się wgłębiać zaczęłam czytać o Witkanach, o, o białej magii czy o właśnie pogaństwie jako pogaństwie no i zaczęłam się wgłębiać, wgłębiać, wgłębiać i w pewnym momencie uznałam, że jednak tą poganką jestem, skoro w to wierzę, skoro obchodzę święta, skoro yy, mimo wszystko tę naturę tych bogów, yy, te duchy wszystkie czczę i się zaczęło. Bo trzeba powiedzieć, że yy, urodziłaś się jak każda prawdziwa Polka, yy, jak każdy mieszkański jako, jako, jako yy, katolik, tak. bo i Każdy Polak musi być katolikiem <laughs> Zaczęłam się buntować Chyba w gimnazjum Pod, względem, pod wpływem paru znajomości e, Kiedy spotkałam się z pierwszymi ateistami I, i antykościelnymi ludźmi I zaczęłam się buntować Szukać własnej drogi No i ostatecznie stanęłam na pogaństwie teraz to jest zaś na czymś innym jednak Ale po kolei jak wygląda jak wyglądało te, te, to obchodzenie świąt, czy jak w jakiejś wspólnocie hmm. uczestniczyłaś bo nie o tym bladego pojęcia, jak ja coś takiego, jak może pogaństwo w dzisiejszych czasach wyglądać wiadomo, znamy z historii z różnych bajek, choćby Disneya obrazy złych, wiedźm. złych wiedźm albo ludzi skaczących przez ognisko a skakanie przez ognisko to akurat jest chociaż to też zależy od święta ale jako tako... Nigdy nie obchodziłam ich razem z innymi poganami, chociaż chciałam i chcę dalej. Może nie ze względu na tyle, że jestem wierząca, ale na jakiś sentyment, sentyment na do ciekawość. tej ciekawość. Nawet nie ciekawość, bo mniej więcej wiem, jak to wygląda. Widziałam, czy właściwie słyszałam z różnych opinii jednak. Z tego, co wiem, to tam dominuje bardzo dużo radości. Teraz będzie ogólnie święta wypadają wtedy, kiedy wypadają święta chrześcijańskie e, dlaczego tak jest? dlatego, że chrześcijaństwo chcąc wyplenić e, pogaństwo z różnych ziem ło, wow, ale przykazawał goś jest e, chrześcijaństwo chcąc wyplenić pogaństwo z różnych ziem e, właśnie ustanowiło święta wtedy, kiedy wypadają święta pogańskie, bo mhm. wiemy, że święta pogańskie niekoniecznie wiemy, ja wiem są związane z porami roku Z ogółem Kołem natury, przyrody To złe określenie Ale nie mogę sobie przypomnieć jak dokładnie to brzmiało Ale mniej więcej właśnie z tym jest związane I dlatego też obchodzimy Boże Narodzenie obchodzimy. Katolicy obchodzą 25 grudnia Wtedy kiedy jest przesilenie i główne te święta właśnie są w czasie przysilenia, hmm. Dlatego to się tak A, a jakie są znaki poszczególnych? Tak jakbyś mogła wymienić parę takich e, symboli e, pogaństwa? Co, co, co one oznaczają? Ale, skąd, na przykład to, skąd na przykład e, to skakanie przez ognisko? Co, co ono e, wyraża? Jakie ma znaczenie? Dokładnie ci nie powiem, jednak ogółem jest bardzo dużo tych wszystkich symboli jak mówiłam, pogaństwo to religia otwarta więc nie można powiedzieć dokładnie co oznacza, bo każdy inaczej może to zrozumieć, dlatego jednak zawsze mi się kojarzy pogaństwo, zawsze będzie mi się kojarzyć z siłą życiową z jakąś radością z tego życia z czasem kiedy nadchodzi jesień, zima to z przemijaniem Akurat skakanie przez ogień to jest bodajsze, yy, przesilenie letnie. Więc jakaś radość. Nie powiem ci dokładnie, tak nie mam pojęcia. Idziesz sobie przez miasto chodnikiem, koło ciebie mnóstwo ludzi. Jak rozpoznać w takim tłumie yy, poganina? Świadka? jego poganina? Poganina myślę, że się odmienia. O też. Chociaż... Politeista. Polska język, trudny język. E, świadka Jehowego, Jehowy. można, Jehowy. można, ma gazetki, można właśnie rozpoznać po tym. E, Żyda tradycyjnego po Pejsach, po Jarmułce. Mhm. E, Katolika po, przez większość. Ludzi. Po, po różnych, no i też po różnych symbolach typu krzyżyk typu jakieś, nie wiem co moher w niektórych środowiskach a e, pogana, poganina Politeiste. politeisty, o, używaj mm, mi tego słowa zależy od m, dokładnego nurtu można powiedzieć, który wyznaje jedni będą nosić pentagram na szyi inni ręce boga, to też jest znak um, inni będą nosić jeszcze inne symbole Dlatego zależy od nurtu, jednak wydaje mi się, że e, przynajmniej mi, jako osobie, która była właśnie związana z pogaństwem, nie zależało na tym, żeby spotykać innych pogan i rozmawiać wielce o religii. To była moja wiara. Także wydaje mi się, że też nikt nie będzie... Nie ma chyba jakichś tam wielkich symboli dotyczących, jak się rozpoznać w tłumie. Jednak na pewno pentagram, który jest często no w, Wik, w wikce chyba tak się to odmienia często się pojawia pentagram ze względu na to, że pentagram może oznaczać ducha nad ciałem, może oznaczać właśnie białą magię a tak ogólnie to takimi najczęstszymi symbolami przynajmniej ja się spotkałam są ręce Boga czy, czy młod też się bardzo często pojawia Mjolnir, tak się na to mówi widziałaś kiedyś jakieś działanie tej białej magii jakiejkolwiek magii jakieś działanie ponadnaturalne wynikające z tej religii bo mówisz o sile, mówisz o mocy ale jak, jak ją dostrzec w postaci jakiegoś cudu, mo, mo, możesz coś takiego powiedzieć? Wiesz co, nie powiem ci, żeby to były takie cuda typu czarownica zamieni kogoś w żabę tak jak właśnie mówię tą ale to są raczej takie... Przynajmniej ja się spotkałam, iż określenie na przykład... Na przykład e, idzie się przez las i nagle czuje się jakąś siłę, która nie wiem, w ciebie wstępuje. E, czujesz, że ona cię przepełnia. To też może być właśnie biała magia. Czyli Jeżeli, odczucia. Też, głównie. Takie, które... E, może to złudzenie, przynajmniej ja teraz uważam, że to są złudzenia, ale e, takie odczucia które dają ci jakąś siłę, mogą być, e, są specjalne rytuały mające przynieść szczęście na jakichś testach, e, prośby o pomyślność, e, przeróżne są. W każdym razie na przykład, jeżeli ma się ktoś, ma się ktoś, jeżeli ktoś ma bardzo silne przeczucia dotyczące kogoś, e, tak jak ja miałam na co się bardzo często opierałam, na czym się bardzo często opierałam, Dotyczące e, czyjejś śmierci, czy jakiegoś odejścia, czy zdania testu, to wtedy uważam, że to jest jako taka biała magia. Także dużo przeczuć, dużo odczuć, dużo przeżyć wewnętrznych to wszystko można podciągnąć pod białą magię. Oczywiście są też specjalne rytuały, e, ale to już bardziej w Wikce, gdzie nie wiem, nie byłam na takim i nie zamierzam się wybrać, przynajmniej ja, gdzie podobno mężczyźni i kobiety chodzą nago w czasie rytuałów. Coś takiego było w czasie, kiedy husytyzm był w Czechach popularny, z tego co kojarzę z Można. historii. Beginki, Begarci, nie, nie te kręgi. W... Nie hmm. wgłębiałam się. Zagłębiałam. Głosili powrót do natury, do... do... Tego może, stopnia, nie? że no co tam dużo mówić, każdy z każdym, ile wlezie. Um, jesteś pewna, że nie chodziło o ekshibicjonizm? No też ekshibicjonizm był jednym z e, założeń tego ruchu, ale jesteśmy w czasach współczesnych, jesteśmy przy tobie i czy te rytuały działają? Czy, czy, czy zobaczyłaś? Doświadczyłaś działania tego, tych rytuałów, hmm. działania e, bardziej namacalnego? No wiesz, nie mogę powiedzieć, że, że na pewno to było to, bo wtedy zaprzeczę swojemu ateizmowi jak no to jest, no, Nie wiedzę czy Bóg istnieje, nie wiem jak to się odmienia. Nie chcę się palnąć. W każdym razie... E, wtedy byłam przekonana, że ta siła, ta pewność, że wszystko będzie okej, okay, to przekonanie, to wewnętrzne przeżywanie choćby spadania liścia, który wpadł mi w ręce, to właśnie była ta biała magia, to było to namacalne. Ale to w każdej religii jest inaczej. Dla przykładu jakiś czas temu, bodajże w Rzymie, pod dębem, który jest pogańskim symbolem, przynajmniej słowiańskim symbolem męskości, ustawiono tymczasowy ołtarz no i piorun w niego walnął zginął jedno, jeden człowiek drzewo bodajże drzewo bodajże przeżyło ale ludzie i ołtarz już nie co można bądź co bądź odczytać jako cud, że Perun nie chciał by ołtarz był pod drzewem męskości, drzewem, które jest święte no ale można też na to odpowiedzieć argumentem, że drzewa e, przyciągają pioruny, które walą po prostu w to, co jest wyższe. Dokładnie. przypadek. Przynajmniej ja teraz tak uważam, ale wtedy można było przyznać, że to był cud. Bo jeżeli spotkamy Poganina, który... Poganina, o właśnie, tak to się odmawia. odmienia. E, Poganina, to on może uznać, że to był właśnie jeden wielki cud. Jeżeli jest... A póki co fanatyzków nie spotkałam. Mam nadzieję, że nie spotkam. <głos> fanatycy zawsze niszczą nie, nie o religii, jakakolwiek by ona nie była. Jeżeli są ślepymi fanatykami, bo też tak. są fanatycy, którzy potrafią uargumentować swoje przekonania. No, z takimi to. ja bardzo lubię dyskutować. No, to prawda, prawda. Są tacy. Ale ich jest mniejszość. Niestety. Ale znam, znam. A dlaczego zrezygnowałaś z pogaństwa? E, uznałam, byłam na wakacjach u brata i w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, no ale skoro istnieje tyle religii, to dlaczego właśnie pogaństwo ma być tą jedyną właściwą, tak samo jak katolicy uważają, że katolicyzm jest właściwy, e, islam jest właściwy, czy, czy jeszcze inne insze religie. Wtedy uznałam, że no nie mogę się trzymać jednego, skoro jest aż taki wybór. Bo to by było jako takie, może nie przekłamanie, ale mylne e, uznanie czegoś za prawdziwość. To źle zabrzmiało. Bez doświadczenia tego, o to Ci chodzi. E, może nie Be, dość, bez. Dowodu, bez dowodu. jednoznacznego dowodu, Dokładnie. który by Cię przekonał. E, jakiś czas temu też e, znalazłam pytanie. E, Dlaczego w tyftowie, e, dotycząca właśnie religii, dlaczego ty wierzysz w tę religię i jak mógłbyś e, sprawdzić, czy się nie mylisz? Ja nie mogę sprawdzić, czy się nie mylę, więc automatycznie wolę się tego nie trzymać. Wolę być tą niepewną, która przekona się po śmierci czy w ogóle coś istnieje. Jeżeli istnieje, to myślę, że ktoś tam to zrozumie, i że nie chciałam się jednego trzymać, a jeżeli nie istnieje, no to powiem. A nie mówiłam, to właściwie nie powiem, bo nie będę wtedy istnieć. A zakład Paskala że lepiej... lepiej e, wierzyć niż wierzyć. nie wierzyć um, uh -huh. myślę, że... Um, gdybym zaczęła w coś wierzyć i trzymała się tego zasad, to mogłabym stracić jakąś ważną część życia i na przykład w katolicyzmie nie mogę... nie wiem być biseksualna nie mogę um, popierać paru rzeczy, ze względu na to, że oni się na to nie godzą, więc automatycznie. Nie oni się na to nie godzą, nie godzi się Kończu. na to. Nie, nie godzi się na to e, ich, pr, ich prawda wiary. No właśnie. To na, w ten na sposób... Biblia, na której opierają, nie, e, bądź co bądź. I w ten sposób mogłabym stracić jakąś ważną część twojego życia, i, i nie chcę być właśnie ograniczona czymś. Jeżeli, po, A jeżeli to coś jest prawdziwe, to, to, to Jeżeli się z tym coś. zgadzam, to owszem. Ale jeżeli się nie zgadzam lub mam jakieś tam obiekcje, no to dlaczego ja mam się do tego podporządkowywać? Wolę być właśnie tak e, wolna, nieograniczona żadnymi dogmatami, nie e, zawężona w jakiś system czy schemat i doświadczać wszystkiego po swojemu. jeżeli spotkam kiedyś coś z czym całkowicie się zgodzę a wątpię żeby coś takiego istniało bo zgodzić się jedynie mogę ze sobą to wtedy się do tego przyczepię, ale wątpię nie chcę po prostu się ograniczać ani być też tak jak większość katolików moim zdaniem ja jestem katolikiem, ale nie zgadzam się z tym, z tym, z tym, z tym, z tym. i w ten sposób jestem heretykiem, ale nie, nie chcę się do tego przyznawać Coś jeszcze byś chciała dodać w temacie pogaństwa, bo mi się, że tak powiem, pytania skończyły, pustkę mam w głowie. Ty jesteś specjalistką w dzisiejszym odcinku. No specjalistką? Jak to brzmi? Zostanę zaszlachtowana przez parę poganek, które za... Autobus. To był autobus. <śmiech> nie, myślę, że nie. Jeżeli ktoś jest chętny, żeby się za... wgłębić, zagłębić, to polecam, bo religia bardzo może nieprzyjemna, ale bardzo dużo daje do myślenia. Mi się pozwoliła odciąć od schematu e, katolickiego myślenia. Pozwoliła mi się e, powiedzmy e, wniknąć w samą siebie. Dzięki czemu jestem, kim jestem. Jest bardzo fajnym przystankiem powiedzmy między tym, co mnie wyuczono, a uczono mnie właśnie, że Bóg jedyny istnieje i że nie ma żadnej innej religii, która jest właściwa. Pokaństwo, dla mnie było właśnie takim przystankiem między... Kareczka. <śmiech> Niech przejedzie. Było mi... Mi... przystankiem między właśnie katolicyzmem a obecnymi czasami. Pozwoliło mi się jakoś wyzwolić. Chociaż to brzmi bardzo oficjalnie i z tego powodu zawsze będę mieć jakiś um, sentiment do tej religii, dokładnie i dlatego też chcę być na różnych świętach przeżywać je razem z innymi poganami dla samej tradycji z przystanku autobusowego gdzie panowały średnie warunki do nagrywania, nagrywania czegokolwiek ale lepszy niż gdziekolwiek w tym tak, mieście lepszego miejsca nie znaleźliśmy Mówił do Was Paweł i... Basia. Cześć.